Rozdział dwudziesty pierwszy. Izrael zostanie zgromadzony po wyjawieniu Księgi Mormona. Ludzie innych narodów staną się wolnym ludem w Ameryce. Jeśli ludzie innych narodów nawrócą się, przystąpią do Jezusa Chrystusa, zostaną ochrzczeni w Jego imię i poznają Jego nauki, zostaną zaliczeni do Jego ludu. Jeśli jednak się nie nawrócą, zostaną wykluczeni i ulegną zagładzie. Izrael zbuduje nowy Jeruzalem i zagubione plemiona powrócą. Zaprawdę powiadam wam o domu Izraela, że gdy zbiorę mój lud po rozproszeniu trwającym wiele lat i ponownie ustanowię mój syjon pośród nich, będzie to dla was znakiem, że przepowiednie te wkrótce się spełnią. Daję wam to jako znak, albowiem mówię wam, że gdy proroctwa, które wam przytoczyłem, a także to, co wam powiem od siebie, i co będzie wam dane przez Ojca mocą Ducha Świętego, gdy wszystko to zostanie ujawnione ludziom innych narodów, aby dowiedzieli się o tym ludzie, resztce z domu Jakuba, o moim ludzie, który zostanie przez nich rozpędzony? Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że gdy Ojciec im to wyjawi, podzielą się z wami tą wiedzą otrzymaną od Ojca. Albowiem jest mądrością Ojca, aby przy jego pomocy osiedlili się w tym kraju, stali wolnym ludem i podzielili się tą wiedzą z resztką waszego potomstwa, aby wypełniło się przymierze, które zawarł ze swym ludem o domu Izraela. Gdy to nastąpi, i ludzie innych narodów zaczną działać pośród waszych potomków, którzy przez swą niegodziwość będą marnić w niewierze, albowiem o domu Izraela. Wolą Ojca jest dokonanie tego przez ludzi innych narodów, aby mógł okazać im swą moc, aby ludzie innych narodów, jeśli nie znieczulą swych serc, nawrócili się, przystąpili do Mnie, zostali ochrzczeni w Moje imię i poznali prawdy Mojej nauki, aby zostali zaliczeni do Mojego ludu. Gdy Wasi potomkowie zaczną poznawać te sprawy, będzie to dla nich znakiem, że ojciec przystąpił już do wypełnienia swej obietnicy danej ludziom z domu Izraela. I gdy nadejdzie ten dzień, królowie zamkną swe usta, bo ujrzą coś, czego nigdy im nie opowiadano i pojmą rzecz niesłychaną. Albowiem tego dnia, ze względu na mnie, ojciec rozpocznie pośród nich wielkie i cudowne dzieło. Jednakże będą pośród nich tacy, którzy nie uwierzą, mimo, że mój sługa im to oznajmi. I życie mego sługi będzie w mym ręku, dlatego go nie zniszczą, chociaż będzie przez nich oszpecony. I uzdrowię go i pokażę im, że moja mądrość przezwycięży spryt diabła. Stanie się więc, że kto nie uwierzy w moje słowa, słowa Jezusa Chrystusa, które mój Ojciec nakaże mojemu słudze, Dając mu moc przekazać ludziom innych narodów, zgodnie ze słowami rzesza zostanie wykluczony z ludu mego przymierza. I mój lud, będący resztką potomstwa Jakuba, będzie pośród ludzi innych narodów jak lew między zwierzętami lasu, jak młody lew między stadami owiec, który przechodząc depcze je i rozdziera, a nikt nie może mu ich wyrwać." Ich ręka zatriumfuje nad wrogami I wszyscy ich nieprzyjaciele zostaną wytępieni Biada ludziom innych narodów, jeśli się nie nawrócą Albowiem tego dnia, mówi ojciec, zabiorę wam wasze konie I zniszczę wasze rydwany Wytracę miasta waszego kraju i zburzę wszystkie wasze twierdze Wytrącę wam z ręki sztuki czarodziejskie I nie będzie już u was wróżbiarzy Zniszczę wasze rzeźby i słupy kamienne, jakie stawiacie u siebie i nie będziecie się już kłaniali dziełom rąk własnych. Wyrwę gaje, jakie macie u siebie i zniszczę wasze miasta. I nadejdzie czas, że ustaną wszystkie kłamstwa, oszustwa, zawiść, walki, wypaczanie religii i rozpusta. Albowiem stanie się, mówi ojciec, że tego, kto się wtedy nie nawróci I nie przystąpi do mego umiłowanego syna Wykluczę z mego ludu o domu Izraela Jak ludzie innych narodów cierpieć będą oni moją pomstę i gniew, jakich nigdy nie znali Jeśli jednak nawrócą się i dadzą posłuch moim słowom I nie znieczulą swych serc, ustanowi pośród nich mój kościół i przystąpią do przymierza I zostaną zaliczeni do potomków Jakuba Którym dałem tę ziemię w dziedzictwo I pomogą mojemu ludowi Resztce potomstwa Jakuba Oraz wielu z domu Izraela Którzy przyjdą zbudować miasto Które nazwą Nowe Jeruzalem. Wtedy pomogą zebrać w Nowym Jeruzalem Mój lud Rozproszony po całym świecie Wtedy moc niebieska Stąpi pośród nich I ja sam będę pośród nich gdy ojciec rozpocznie swe dzieło, potomkowie tego ludu będą nauczani tej Ewangelii Zaprawdę powiadam wam, wtedy zacznie się dzieło ojca pośród wszystkich z mego ludu rozproszonych po świecie Nawet pośród zagubionych plemion, które ojciec wywiódł z Jeruzalem I ojciec zacznie to dzieło pośród wszystkich z mojego ludu, którzy zostali rozproszeni, aby umożliwić im przystąpienie do mnie Aby mogli wzywać pomocy ojca powołując się na mnie. Wtedy ojciec zacznie to dzieło pośród wszystkich narodów, umożliwiając swemu ludowi zgromadzenie się w kraju ich dziedzictwa. I wyjdą ze wszystkich narodów, lecz nie wyjdą w nagłym pośpiechu, ani nie pójdą uciekając, albowiem pójdę przed nimi i będę też zamykał ich pochód, mówi ojciec.